Hebrajczyków, rozdział trzynasty. Miłość braterska niech trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościnnie przyjmowali. Pamiętajcie o więźniach, jako współwięźniowie, o cierpiących, bo i sami jesteście w ciele. Małżeństwo u wszystkich niech będzie poważane i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie, bo sam powiedział, nie opuszczę Cię i nie porzucę Cię. Także śmiało mówimy, Pan mi pomocnikiem i nie ulęknę się, co zrobi mi człowiek. Wspominajcie o przewodnikach swoich, którzy Wam głosili Słowo Boże, a patrząc na koniec ich życia, wiarę ich naśladujcie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Albowiem dobrze jest łaską wzmacniać serce, a nie pokarmami, które nie przyniosły pożytku tym, którzy o nie zabiegali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy przybytkowi służą. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do świątyni za grzech, są palone poza obozem. Dlatego Jezus, aby poświęcić lud własną krwią swoją, poniósł mękę za bramą. Wyjdźmy więc do Niego za obóz, dzieląc z Nim urągania Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie przynośmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wysławiających imię Jego. A dobroczynności i udzielania nie zapominajcie, albowiem takie ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom swoim i ulegajcie im, albowiem oni czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie wzdychając, bo dla was to niepożyteczne. Módlcie się za nas, albowiem jesteśmy przekonani, że mamy dobre sumienie, gdyż chcemy we wszystkim uczciwie postępować. A proszę tym usilniej byście to czynili, abym prędzej był wam przywrócony. A Bóg pokoju, który wywiódł z umarłych we krwi wiecznego przymierza wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku pełnieniu woli Jego, sprawując w was to, co jest przyjemne przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, znoście cierpliwie słowo napomnienia, bo krótko do was pisałem... Wiedzcie, że brat Tymoteusz jest uwolniony, z którym, jeśli prędko przyjdzie, zobaczę was. Pozdrówcie wszystkich przewodników swoich i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.